Ligi konferencji. Do tej pory rozegrał 137 meczów w pierwszej drużynie, strzelił 5 goli i dorzucił tyle samo asyst. Jak czytamy na stronie klubu Murawski jest niezwykle ceniony przez klubiców za swoje serce do walki, charakter i nieustępliwość. Kontrakt z piłkarzem będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. I to już wszystko, a na ostatni serwis informacyjny zapraszamy o 18.57.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 The Ashing Menes, metalowa w każdy piątek o 23.00. Bezlitosny audioterror, muzyczny Armageddon i ciężka nihilistyczna poezja. 7 bilionów 200 miliardów nanosekund. Heryzji, szyderstwa i braku układu. Najcięższa audycja fetterz. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com. Ukośnik radioafera. Autopromocja.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 to tutaj? Co głowy zawracają? Trzymaj ją! Sabotaż kulturalny Czwartek wieczór to oczywiście pora na sabotaż kulturalny. Przed nami weekend majowy, co oznacza idealny czas na porozmawianie o najbliższych wydarzeniach kulturalnych prosto z Poznania. A w dzisiejszym sabotażu czeka nas wystawa fotografii i kolarzy, porozmawiamy też już za chwilę z Michaliną Cendrowską, a także porozmawiamy o wydarzeniu Weekend z Witkacym. Zostańcie z nami. Wracamy z sabotażem kulturalnym, zaczynając od wydarzenia, które nie może czekać. Dzisiaj do godziny 20 macie szansę odwiedzić wystawę Wzbudzone Echa między byciem a bywaniem. Łazęga Poznańska zaprasza Was do bycia tu i teraz, bo Wzbudzone Echa to nie tylko zbiór prac, ale pole obecności, w którym każdy odbiorca zostaje wezwany do zbliżenia i do odczuwania. To wszystko, myślę, brzmi dosyć metaforycznie, ale możemy rozumieć je też dosłownie, bo przełamując konwencję galerii, autorka wystawy znosi dystans i proponuje dosłowne doświadczenie sensoryczne z pracami. Dokładniej o tym, o czym jest wystawa, opowie sama artystka dotyczy tak naprawdę grzybania w jakichś zależnościach psychologiczno- no też społecznych, bo mnie interesuje po prostu ta zależność pomiędzy tym, co dzieje się wewnątrz nas, a tym, co na zewnątrz i jak to między sobą oddziałuje i jak my odbieramy tak? to, co jest na zewnątrz, poprzez to, jak się czujemy wewnątrz i odwrotnie też, jak my oddziałujemy na zewnątrz i tak nie tylko jakby na przestrzeń, wiadomo, ale też na osoby wokół nas w ten sposób, jak jest ta nasza wewnętrzna jakby natura, natura ale też, no to jak się czujemy, po prostu odbierane. Z Aldoną Cieślą, czyli Wystawaj. autorką wystawy, y, rozmawiał nasz redakcyjny kolega Bartosz Czyżek. W swoich pracach y, Aldona wychodzi z takiego stanu zawieszenia, ale nie poszukuje stałej tożsamości, tylko uczy się funkcjonować, w rzeczywistości, w której wszystko jest zmienne. Ja myślę, że możemy tutaj znaleźć taką fajną przestrzeń, żeby przypomnieć sobie o naturalności takich przemian. Bo kiedy uczymy się, że wszystko w życiu jest zmienne, tak jak i jest na wystawie artystki, to możemy pozwolić sobie trochę odpuścić taką potrzebę kontroli i łatwiej akceptujemy te zmiany, które przynosi nasza rzeczywistość. Tworząc zbudzone echa, można... Te zbudzone echa można nazwać takim efektem zmian samej artystki. Tworzone w różnych odstępach czasowych spotykały się jej prace... Spotkałeś na tej jednej wystawie, a Aldona Ciśla mm, opowiedziała nam też trochę więcej o tym procesie. Wystawa jest pokazaniem procesu, który przeszłam od poprzedniego projektu i poprzedniej wystawy do tego, co jest teraz. I tak jak część, cała praca nad projektem była takim procesem w artyterapeutycznym i mocno otwierającym różne takie zakamarki w głowie, no bo nazywanie tych wszystkich rzeczy słowami po prostu daje też zrozumienie do tego, co się tworzy i dlaczego się tworzy, a to, co później się wydarzyło, to też są prace, które na przykład były zanotowane w formie wizualnej i tak naprawdę rok sobie czekały, zanim je zrobiłam. A potem są prace, które się wytworzyły, zostały stworzone teraz i to w bardzo krótkim czasie, w przeciągu paru miesięcy. Znając teraz taki artystyczny kontekst, w którym tworzyła Aldona Cieśla, Myślę, że pozostaje zapytać, jakie różnice pojawiły się pomiędzy starszymi, a nowszymi pracami artystki. Te prace pierwsze, to one są takie sterylne, na zasadzie nie dotykają mnie, bo one są zamknięte w takich kablotach. A, a potem kolejne prace to już są, jest, są otwarciem też fizycznym tej pracy i tej sztuki. To jest aż takie otwarcie fizyczne, że ja będę zachęcać do dotykania tych prac. I pewnie wszyscy będą się dziwić, dlaczego w ogóle na to pozwalam, a, ale to też jest takie wyjście poza taką konwencję tego, jak my postrzegamy sztukę. Ja myślę, że coraz częściej wychodzimy trochę e, poza takie konwencje. Słyszy się coraz częściej o właśnie takich sensorycznych wystawach, na których możemy się bardziej zbliżyć do prac. E, wystawa Aldo na pewno otwiera nas na wszystkie zmysły. Myślę, że ciekawym jest też ten taki aspekt oglądania rzeczywistości przez szybę, po tym, żeby tak stopniowo dotrzeć do tego, co jest w środku, czyli do tego, co możemy dotknąć. E, sama nazwa, wzbudzone echa między byciem a bywaniem zabiera w tym, ale jak ten tytuł konkretnie odzwierciedla zawartość wystawy, opowie nam więcej Aldona. Zbudzone echa między byciem a bywaniem. No i tytuł też e, nawiązujący do tego, co było wcześniej. Pierwszy projekt miał tytuł po prostu echa. Szukając tytułu, to to słowo wzbudzone i potem połączeniu zbudzone echa bardzo fajnie się, się jakby odnosi do tego, co było. I to też właśnie ten początek procesu. A między byciem i bywaniem to cały czas miałam po prostu to w głowie, że tak naprawdę to jest trochę zadawanie sobie pytań, jacy my jesteśmy, a jacy bywamy. Jesteśmy jacyś i nam się wydaje, że jesteśmy jacyś albo rozumiemy to, jacy jesteśmy, ale to nie znaczy, że w każdej sytuacji, w każdym momencie jesteśmy identyczni i że to nie jest coś, co należy, nie wiem, oceniać albo negować, tylko bywamy różni i to też jest nasze. Aldona Cieśla zostawia nas z pytaniem, jacy jesteśmy, a jacy bywamy i was też z tym zostawiam. Zapraszając nas, myślę, do poznania się z każdej strony, artystka próbuje przedstawić taką próbę zaprzyjaźnienia się ze zmienną naturą. To wszystko będzie w fotografiach i kolażach prezentowanych na wystawie, gdzie pojawia się również wątek natury jako takie idealne, myślę, tło do zadawania pytań o ludzkie przemiany. Więcej o tym, co w zasadzie możecie zobaczyć na wystawie, bardziej szczegółowo, opowie również Aldona Cieśla, zdradzając nam co spotkamy w galerii. Pracuję na autoportretach i teraz tak nagromadzenie autoportretów będzie bardzo duże, bo na poprzedniej jakby wystawie, no, tak nie było. A teraz tak, te autoportrety tak naprawdę zrobiłam pod koniec stycznia. Nowe rzeczy. Praca odbyła się w lutym, no i powiedzmy do połowy marca. Dosyć ekspresowo na zrobienie dosyć dużych prac. No tych nowych jest chyba z 10, ale że tak naprawdę wszystko tworzyłam przez te, te, te dwa miesiące ale pracowało mi się bardzo lekko. E, Aldonie, pracowało się bardzo lekko i ja również z lekkim duchem zapraszam Was do odwiedzenia tej wystawy. I przypominam, że musicie i biegnąć do łazęgi poznańskiej, bo czas jest tylko do dzisiaj, do godziny 20. Czeka tam też na Was sama autorka wystawy, z którą jest okazja osobiście porozmawiać. Na temat jej prac, wzbudzone echa między byciem a bywaniem. Zapraszamy, biegnijcie! z sabotażem kulturalnym, ale na szczęście w powiększonym składzie, bo ze mną jest już Michalina Cendrowska z Centrum Kultury Fretew Główna. Cześć! Cześć, dzięki za zaproszenie. Oczywiście Michalina opowie nam dzisiaj o naborze na rezydencję badawczo-artystyczną w Fertlu. W w roku po raz pierwszy Fertel poszukuje projektów badawczo-artystycznych i jak już rozmawiałyśmy trochę za kulisami, warto właściwie poruszyć co to oznacza, że te projekty są badawczo-artystyczne. Mhm. Z racji tego, że to już jest e, szósta edycja rezydencji e, na Firtu Główna, e, wcześniejsze miały charakter e, społeczno-artystyczny, e, czyli właśnie poruszały się gdzieś tam w obszarze takich e, działań artystycznych, art research. E, teraz chcielibyśmy zaprosić e, osoby, m, żeby również podjęły gdzieś tam ten aspekt artystyczny, ale nie tylko żeby również spojrzały z takiej perspektywy meta na samą ideę rezydencji, na, na to, jak dotychczas rezydencje na Fertlu się sprawdzały. No i czy w ogóle sama taka rola rezydencji na takich osiedlach, w takich instytucjach, jaki ma sens, czy ma sens, co robi, czego nie robi, jak mogłaby dalej lepiej się i tu pojawia się ten aspekt badawczy, tak? W takim jakby społecznym zorientowaniu się na ten temat, o tym mówiłaś. Dokładnie. E, właśnie też chciałam zapytać się ciebie właściwie, em, co kryje się pod nazwą Transfer Nowe Światy. Myślę, że e, troszeczkę już nam zdradziłaś tym, co mówiłaś przed chwilą, ale czym są te Nowe Światy? Mhm. Złożąc to hasło, wychodziliśmy z takiego założenia, że w dzisiejszym świecie jakby nic nie jest e, binarne, wszystko się przenika, e, wszystko, że żyjemy w takim pluralizmie, e, nie ma tak, że dobrze czy niedobrze, e, jest wielogłos, e, tak... E, Żyjemy wśród różnych e, społeczności, e, różnimy się między sobą, e, żyjemy także wśród e, otoczeni naturą, zwierzętami, e, architekturą i to wszystko e, na tym firtlu Główna e, właśnie Wprowadzając rezydentów, tworzymy jakieś nowe światy. Interesują nas y, te światy hipotetyczne. Co taka rola y, rezydenta, rezydentki y, jest w stanie zmienić? E, czyli jest tu w tym wszystkim też jakaś taka, widzę, idea i misja. Ja też e, tutaj, e, przeglądając się e, temu naborowi, e, znalazłam takie e, określenie jak nowe typy wspólnot. I myślę, że to też e, wiąże się z tym, co powiedziałaś, że szukanie takiej w naszej przestrzeni takich, e, no można powiedzieć, właśnie tych takich typów wspólnot, których może nie dostrzegamy, ale które jakby żyją między nami, e, to też chodzi bardziej o takie życie miejskie, czy też e, o samych mieszkańców może głównej. Mhm. Rezydencje będą odbywały się w miesiącach letnich, w lipcu lub w sierpniu, albo w lipcu i sierpniu, to zależy od podejmowanego projektu. No i właśnie, co, co zdołamy wykreować w tych miesiącach, co to będzie za projekt, w czym będą, do, do czego zaprosimy mieszkańców, mieszkanki głównej, wokół czego ta społeczność się zawiąże to wszystko jest właśnie w rękach osób, które składają aplikacje. A tutaj też pytanie od razu, kto może złożyć aplikację? Kogo jakby też poszukujemy, jeżeli chodzi o zgłaszających się do projektu? Aplikować mogą wszyscy. E, wszyscy powyżej 18 roku życia. E, no ale tak, e, na pewno interesować będą nas takie projekty z pogranicza nauk humanistycznych, art research, e, również takie projekty bardziej e, artystyczne, które m, g, m, też na przykład swoje wyniki, wyniki swoich badań m, przedstawiają w bardziej taki artystyczny sposób, tak? To, to nie musi być też yy, jakaś rozprawa yy, na, na, na temat swoich obserwacji. Yy, yy. Wszystko jest w rękach osób składających wnioski. Tak, ja myślę, że e, przede wszystkim też tak nie ma co się bać tego określenia badawcze, jak już rozmawialiśmy. E, zapraszam Was też e, mówiąc o tym, do przyjrzenia się właściwie e, temu, jak mogą wyglądać takie zgłoszenie na no, też w Waszej stronie, bo myślę, że to jest dobrze opisane i e, jak jest zainteresowanie e, właśnie e, zgłoszeniem, to myślę, że e, znajdzie się i Umiejętność myślę, ale też y, chciałabym zapytać y, ciebie o to, bo to już jest szósta edycja mm -hmm. i czym właściwie różni się ona od poprzednich? Y, myślę, że tu też jest taki trochę wątek y, refleksji na temat przeszłych edycji i jak to właściwie widzicie w tym roku? Oprócz tego, że no, różni się to też tym zaangażowaniem badawczym. Mm -hmm. y Myślę, że już właśnie gdzieś tam podsumowałaś to w tym pytaniu, ale y, może to właśnie rozwinę y, w ten sposób, że... Y... Działamy w nurcie takiej sztuki zaangażowanej, włączającej e, i, i tego elementu, e, i ten element również e, jakby i w tej edycji będzie nas interesował. E, plus e, dodatkowo e, chcemy sobie troszkę zrobić taki, że tak może je takiego sformułowania rachunek sumienia, e, jak nam te e, dotychczasowe rezydencje szły. E, no i też w ogóle jak, jaka jest rola rezydenta, takiego badacza, animatora e, e, w, w, w relacji z, z społecznością, z którą jakby pracujemy na co dzień. E, I to jest właśnie ten element badawczy, którego, którego poszukujemy podczas tej edycji. E, chcielibyśmy żeby osoby, których projekt wybierzemy, żeby były w kontakcie nie tylko z, z mieszkańcami, mieszkankami głównej, ale również z pracownikami, pracowniczkami fytla, żeby dotarły nie tylko do tych osób, które obecnie pracują na fytlu, ale które były z nami związane wcześniej i teraz powiedzmy gdzieś tam rozwijają swoją ścieżkę gdzieś indziej. Żeby podjąć też taką refleksję nad y, rezydentami, rezydentkami, y, którzy, y, którzy realizowali u nas projekty wcześniej, żeby dotrzeć do tych projektów, żeby do tych osób... Y, y, y, wiem, że to się może wydawać y, jakoś nieskończenie wiele pracy, <słuch> ale... Y, y, my też tak działamy, że po prostu interesuje nas yy, i szeroki ogląd i każda historia z osobna jednocześnie. No widzę, że mówisz zapałem, więc ten <głos> e, szeroki zakres pra pracy, myślę, że jest tego warty. E, też e, tutaj oprócz tego, że nazwałaś to rachunkiem sumienia, ja myślę, że jest to też przede wszystkim e, początek takiego fajnego dialogu i tego mm -hmm. e, e, właśnie, e, jak może to doprowadzić do jakichś zmian. I tutaj, jeżeli już znacie Fertel, i mieliście właśnie też styczność z tym miejscem, to myślę, że to też jest taka ciekawa okazja, żeby poznać trochę na nowo i właśnie zacząć ten dialog. Ja chciałabym jeszcze tak na koniec może zapytać cię bardziej o powiedzmy technikalia, czyli co, kiedy, jak na przykład, gdzie można w zasadzie złożyć właśnie aplikację. Aplikację, <sum> dokładnie, Dziękuję. <sum> Przyjmujemy aplikację drogą mailową. Na naszej stronie internetowej www.fyrtelgłówna.pl w zakładce Społeczne Centrum Kultury znajdziecie wszystkie informacje od regulaminu, po kartę zgłoszeniową. E, znajdziecie również e, diagnozę e, społeczności lokalnej, która e, nie jest konieczna, żeby gdzieś tam wykazać jej znajomość we wniosku, e, ale może okazać się pomocna, jeśli zastanawiacie się, kurczę, co, jaki ja projekt mogę w ogóle za zaproponować dla takiej społeczności. E, no to jest taka diagnoza e, przygotowana przez e, nasz przez pracowniczki, przez socjolożki i antropolożki. Wypełniacie kartę zgłoszeniową, w której rozpisujecie pomysł, budżet, swoje dane i wysyłacie na naszego maila Animatorzy Smak Małpa e, i e, podpisujecie rezydencję 2026. A do kiedy można właśnie, właściwie się zgłosić i kiedy też będzie czas realizowania projektu? Uh -huh. e, na zgłoszenia czekamy do 8 maja, e, a projekt e, będzie realizowany, tak jak już mówiłam, na przestrzeni lipca lub sierpnia, albo lipca i sierpnia. Czy jest ta możliwość rozłożenia go na dwa miesiące. Czekamy na wasze zgłoszenia. Ja rozmawiałam z Michaliną Cendrowską. Bardzo dziękuję i słyszymy się za chwilę. Dzięki bardzo.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 Tam szuka nazwia, za no. Przecież dobrze to znasz, to kawa sam. Szczęście za wcześnie Znosimy się lekko w czarno-białe powietrze Nad szar, nad śmierć. W marzenia senne, w głębokie i gęste Jak najdalej. Sabotaż kulturalny wraca z ważnym pytaniem, czyli czy są tu ze mną kinomaniacy, fani kina, a nawet okazjonalni sympatycy? Zainteresowanych proszę o skupienie, bo pora na Ponapisach z Kacperem Kaźmierczakiem. Cześć, z tej strony Kacper Kaźmierczak i zapraszam Was do autorskiej piguły po napisach, czyli szybkiego przeglądu newsów ze świata srebrnego ekranu. W minionym tygodniu już wspomniałem o debiucie reżyserskim aktora, no w zasadzie aktorki, Kristen Stewart. Tym razem będziemy mówili o nieco mniej znanym nazwisku, konkretnie o Harrisie Dickinsonie. Dosyć świeża twarz na rynku, znana z bardziej niszowych produkcji, takich jak Baby Girl czy W Trójkącie debiutuje jako reżyser Łobuza. Podczas gdy Kristen stawia na bardziej mnogi wachlarz środków wyrazu i emocje, które wręcz buchają z ekranu, tak Dickinson zdaje się być dużo bardziej zachowawczy w swojej produkcji. W pierwszych chwilach w fotelu kinowym na myśl przyszło mi tuzin podobnych produkcji z nurtu Slow Cinema, gdzie film otwiera się od przysłowiowego, pięciominutowego ujęcia na postać palącą papierosa. No, ja trochę filmów debiutanckich obejrzałem i mam wrażenie, że to jest szczególnie widoczne właśnie e, w Polsce i konkretnie w debiutach łódzkich. No, ale tu Was uprzedzę i od razu lekko zaspoileruję, to nie jest tego typu film. Łobuz to kinownikliwe, które, żeby pewne rzeczy dostrzec i żeby widz mógł je dostrzec, potrzebuje czasu, ale też ten czas daje. Tytułowa łobuzerka to funkcjonowanie na marginesie rzeczywistości, konkretnie na marginesie społecznym. Bohatera poznajemy, gdy budzi się ze snu na chodniku. Śledzimy jego poczynania, gdy poprzez proces resocjalizacji próbuje wrócić do społeczeństwa. Próby są ciężkie, a im bardziej mu się udaje, tym głośniej stare życie zaczyna za nim wołać. Bohater może powiedzieć, że od kilku miesięcy jest czysty, ale czy na pewno? A nawet jeśli, to ciężar codzienności zdaje się być tak ciężki, że w połączeniu z pokusą powrotu do znanych, nieco zimnych i brudnych, ale własnych warunków na ulicy, można go porównać do stąpania po naprawdę cienkiej linii. Frank Dillane jest tutaj tak charyzmatyczny, że uwierzcie mi, ciężko oderwać od niego wzrok. Dickinson, reżyser, inspirował się ewidentnie produkcjami A24 czy Studia Neon, i te nawiązania są chwilami mniej, a chwilami bardziej widoczne I tu chodzi o takie charakterystyczne, dosyć oniryczne motywy Problem, który w tym dostrzegam jest taki, że mam wrażenie, że bardziej zależało reżyserowi na efekcie niż na głębi tego efektu A mówiąc najprościej, ja rozumiem to co widzę, ale chwilami nie mam pewności czy rozumiem dlaczego to widzę Serial, o którym za chwilę opowiem więcej. No, co prawda mini serial, bo mówimy tutaj o czterech odcinkach. Pojawił się w zeszłym miesiącu, ale. Przyjmijmy na potrzeby sytuacji, że cezura 30 dni e, może stanowić o świeżości danego filmu i że tym samym mogę o nim jeszcze dzisiaj wspomnieć. Chodzi o Władcę Much, nową adaptację klasycznej powieści Williama Goldinga. Ja mam wrażenie, że premiera serii przeszła nieco bez echa, więc też liczę na to, że jeżeli wspomnę o niej dzisiaj, to prawdopodobnie wy, niesłyszący o serialu, usłyszycie o nim po raz pierwszy i, no, mam nadzieję, obejrzycie odcinkowa opowieść to bardzo świeże spojrzenie na historię, która jest znana, która już wielokrotnie była przerabiana i to spojrzenie wyróżnia przede wszystkim taka... Intymność. Każdy odcinek skupia się na jednym z bohaterów, śledząc go z bardzo bliska w chwilach gorszych i najgorszych. I mam tutaj na myśli ten tak zwany storyline, narrację, ale też to, jak w ogóle pracuje kamera. I tak jak najsłynniejsza adaptacja z 1963 roku bierze krok wstecz i z pewnego dystansu patrzy na systemowy upadek morali grupy chłopaków, tak mini serial pozwala widzowi spojrzeć na sprawę od wewnątrz, czyli zrobić swoistą wizję sekcję popadania w obłęd? W minionym tygodniu akcjonariusze, czyli jak wiadomo, ci, których uśmiech na końcu jest najważniejszy, dali zielone światło na przejęcie firmy Warner Bros. Discovery, czyli właściciela m.in. stacji TVN czy platformy HBO Max, przez Paramount Skydance. Transakcja ta jest warta 110 miliardów dolarów. Patrząc na sprawę przez pryzmat ekonomiczny, no to mogę Wam tylko powiedzieć, że według różnych doniesień to ma być najdroższe przejęcie w historii branży rozrywkowej. Ale nie jest to program ekonomiczny tylko filmowy, więc spójrzmy na to, co to znaczy filmowo, co to znaczy dla branży filmów i co to znaczy dla branży rozrywki. Wszyscy uczyliśmy się chyba na podstawach przedsiębiorczości, Wosie czy jakiejś innej formie ekonomii, co to znaczy monopol i dlaczego sytuacja monopolistyczna jest zła. W każdym środowisku, którego jakimś mianownikiem jest kreatywność, sztuka czy kultura, ważna jest różnorodność. To są różne pomysły, różne źródła czy różne inspiracje, bo to właśnie one stanowią o wyjątkowości dzieł, które tworzymy. Ja nie uważam, że Platforma jest wzorem tworzenia kina, które przeciera szlaki, ale trzeba pamiętać, że 2025 był dla niej bardzo dobrym rokiem. Dystrybucja F1, Wyprodukowanie Grzeszników, Jednej Bitwy Po Drugiej czy Horroru Weapons. Wiecie co łączy te wszystkie filmy? Dostały Oscary. A mówię o tym wszystkim dlatego, że ja już tak profilaktycznie ostrzegam przed przejęciem przez kogoś większego. Na horyzoncie przez jakiś czas majaczyła wizja połączenia się z najpopularniejszą platformą streamingową w Polsce. I monopolizacja po prostu nie jest dobra. Nie chodzi mi tu nawet o kwestie ekonomiczne, narzucanie cen i tym podobne, tylko o to jaka i jak szeroka staje się oferta dla widzów. Bo przypomnę Barbie Heimera, czy nie wypał w postaci Dionyse. To miało być połączenie i y Avengers na wzór Barbie Heimera, premiera tego samego dnia, wzajemne hypowanie się. Tutaj wiemy już, że Disney przesuwa premiera swojej superprodukcji. Tego typu fenomeny popkulturowe dzieją się na styku i w wyniku zderzenia studiów producenckich, w wyniku pewnej różnorodności, a nie jako celowe działania marketingowe wywodzące się z jednego. Źródła. W tym wydaniu to by było na tyle. Mówił do Was Kacperka Śmierczak. i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Po napisach. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Leży tuż koło ciebie, drętwy ramiona Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa Leży tuż koło ciebie, a ci nocy spodnie Jak wszystkie wspomnienia Są ci już niewygodne Są trochę niewygodne Są takie niewygodne KULTURALNYM RUSZAMY DO MUZEUM NARODOWEGO TEJ WIOSNY MUZEUM NARODOWE ZAPRASZA DO GALERII SZTUKI POLSKIEJ NA WYJĄTKOWY CYKL WYDARZEŃ POŚWIĘCONYCH NAJWYBITNIEJSZYM POSTACIOM POLSKIEJ SZTUKI Mowa oczywiście o weekendzie z Witkacem. Cykl rozpocznie się 8 maja i potrwa do 10 maja. To okazja, by odkryć na nowo dzieła artystek i artystów, których prace tworzą bogatą kolekcję muzeum. W programie znajdą się m.in. oprowadzania, spotkania tematyczne, wykłady oraz wydarzenia specjalne. Przyglądając się Bardziej szczegółowo, co właśnie, co może was spotkać podczas weekendu z Witkacym. widzimy spektakl Niemy, niemyte dusze narkotyki. Spektakl, który prowokuje, intryguje i wyciąga widza w nieznane rejony ludzkiej psychiki. Oparty na tekstach Stanisława Ignacego Witkiewicza, mistrza słowa, metafory absurdu i groteski. Spektakl zabierze nas w taką niepokojącą podróż przez meandry świadomości przez wpływ substancji odurzających. Ale oprócz e, poważnego spektaklu i też widzę tutaj poważnej tematyki, e, czeka nas spontaniczna grupa rysunkowa, czyli otwarte międzypokoleniowe warsztaty rysunkowe, portret przerysowany, gra z formą i charakterem. Jeżeli chodzi o to wydarzenie, to wystarczy przyjść do muzeum i w ramach biletu można odwiedzić przestrzenie Galerii Sztuki Polskiej w dowolnym momencie między godziną 11 a 14 i tam możecie dołączyć do rysowania. Na miejscu będzie można też wypożyczyć materiały plastyczne, a sama forma rysowania dotyczy portretów tworzonych przez Stanisława Ignacego Fitkiewicza. Podczas z tego spotkania zaproszą właśnie Muzeum Zaprosi Uczestników do przyjrzenia się jego niezwykłym e, przedstawieniom postaci. Uczestnicy będą mogli zauważyć, że portret może przyjmować różne formy. I taką właśnie trochę owianą e, tajemnicą e, zapowiedź e, tutaj zostawię Wam do interpretacji, bo myślę, że najciekawsze jest to, co nieznane i co czeka na Was w muzeum. E, oprócz tego e, będzie również e, Teatr Czterech. Jest to teatr, w którym jak tutaj widzę po opisie, jest ich dużo więcej niż czworo, nawet jeśli są podzieleni przez cztery. Wydarzenie to odbędzie się również 10 maja em, o godzinie 15.44. Performance Teatru Czterech nazywa się Reguła Min. Aby jakby dowiedzieć się też więcej szczegółów na temat tych wydarzeń, zapraszam Was do spotkania się tutaj właśnie na stronie, na stronie Muzeum Narodowego i zapoznania się właśnie też z wydarzeniem w Sabotażu Kulturalnym. Była dzisiaj mowa o wielu wydarzeniach, które dotyczą bardziej takiego poznawania siebie. Ale tutaj myślę, że najbardziej odczuwalny jest też taki klimat wiosenny. Bo zapraszamy tam Was na początku maja. Myślę, że widzimy się na miejscu. Miałem napisać, lecz wiesz gdzie chodzę. Nie czekaj dzisiaj, będzie tylko gorzej już. Jak kwiaty wiśni twych policzków róż. Jak kwiaty wiśni, tylko bywam tu Pamiętaj mnie, jak zeszłe lato pierwszy śnieg Mówiła i że no zawsze nic nie możesz mieć Zaciskam dłonie, tylko chwytam wciąż powietrze Nie mów to koniec, gdy znów oddycham wreszcie Sztuczny tłum burzy mi krew Baw mnie, lecz nie dotykaj mnie Czy tańczyki Sabotażu kulturalnego i na ten koniec myślę, że warto przypomnieć sobie o czym właściwie dzisiaj rozmawialiśmy, a porozmawialiśmy już na samym początku o wystawie fotografii i kolaży Wzbudzone Echa między byciem a bywaniem. To wszystko dzieje się w Łazemce Poznańskiej. Ja Wam przypominam, że wydarzenie kończy się o godzinie 20, więc jeszcze macie chwilę czasu tutaj, żeby dotrzeć na miejsce i zapoznać się z, tym, z tą wystawą. Rozmawiałam również z Michaliną Cendrowską oczywiście na temat open callu na rezydencję Transfer Nowe Światy w Główna. Tutaj też odsyłam Was do strony, żebyście jeszcze bliżej mogli zapoznać się z tym open callem. Um, Usłyszeliście również filmowy przegląd Kacpra Kaźmierczaka pod nazwą Po Napisach um, oraz przed chwilą dosłownie porozmawialiśmy o wydarzeniu Weekend z Witkacem w Muzeum Narodowym, które odbędzie się 8 maja i potrwa do 10 maja. Ja dziękuję, że mogłam towarzyszyć wam właśnie e, przy tym, przez ten kulturalny przegląd i e, żegnam się z wami przypominając, że realizował mnie Grzegorz Nowacki, a mówiła do was Alicja Sperkowska. Tak stał Przystępuję z nogi na nogę Rym podpowiada mi, żebym się bał A ja chyba tak nie mogę A Wiem, że to robisz, kiedy Rozrasta się Nocą przychodzi wtedy Gorzej niż się. To może zaskoczyć? Przeciw, jeśli tego chcesz Mogę od głosu się wstrzymać Gdy świat się wali krzyczy, że to deszcz Spróbujmy to zatrzymać Nie. Wiem, że to robisz Kiedy rozrasta się Nocą przychodzi Wtedy się. To może za. Zostały 3 minuty do godziny dziewiętnastej pora na serwis informacyjny. Basia Krzyżostaniak i Anna Kęsicka zapraszamy. Zaczynamy od tematu charytatywnego streamu, który w ostatnich dniach zjednoczył miliony Polaków. Jego twórca Piotr Garkowski Łatwogang otrzymał podziękowanie od Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. W liście otwartym podziękowano również raperowi bds i Fundacji Cancer Fighters. Środowisko lekarskie zadeklarowało merytoryczne wsparcie przy rozdysponowaniu środków ze zbiórki. Lekarze podkreślają jak ważne jest wykorzystanie darowizm w taki sposób, by efekty były długofalowe i z korzyścią dla wszystkich chorych dzieci. Słynna zbiórka zebrała na leczenie najmłodszych pacjentów ponad 280 milionów złotych. Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu. Tegoroczna majówka będzie pierwszą, podczas której mieszkańcy i turyści będą mogli wygodnie, rowerem oraz pieszo dotrzeć z centrum miasta do terenów rekreacyjnych wokół Jeziora Maltańskiego. Dotarcie do celu ma ułatwić wydzielona droga rowerowa i chodnik łączące mosty berdechowskie ze skrzyżowaniem ulic Jana Pawła II i Baraniaka. Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Sama inwestycja jest dla nas niezwykle istotna jako całość, bo tak ją traktujemy, czyli budowę mostów berdychowskich i łącznik rowerowy i pieszy z, z Maltą. A to jest taka kropka na dii, bo przecież celem mostów berdychowskich ich budowy było nie tylko to, ale jeden z było właśnie połączenie z naszymi terenami rekreacyjnymi, z których jesteśmy dumni Z Maltą. W ramach inwestycji wymieniona została też nawierzchnia jezdni ulicy Berdychowo na odcinku pomiędzy ulicą Jana Pawła II i ulicą Piotrowo. Warto podkreślić, że wydzielony chodnik jest jest wyposażony w oznaczenia fakturowe dla osób niedowidzących. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zachęca do skorzystania z przejazdu kolejką parkową Maltanka. Wąskotorówka jest atrakcją samą w sobie, ale może też urozmaicić wycieczkę na termy lub do zoo. W najbliższy weekend kursy odbywać się będą co 30 minut. Jednocześnie z początkiem maja do taryfy zostaje wprowadzony nowy rodzaj biletów. MPK Poznań wprowadza bilety tam i z powrotem na podróż w obie strony. Jest to bardzo korzystna oferta dla wszystkich, którzy nie tylko chcą dojechać Maltanką do term, Malta czy nowego Zoo, ale również planują wrócić wąskotorówką w rejonie Ronda Śródka. Mówiła rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Szczegółowy rozkład kolejki oraz cennik biletów znajdziecie na oficjalnej stronie poznańskiego przewoźnika. O sporcie na 98,6. Jest zgoda na korzystanie z Zielonej Trybuny na stadionie Warty Poznań. Nowa inwestycja, ufundowana ze składek kibiców, została zbudowana przy Drodze dębińskiej już na początku kwietnia. Trwały jednak formalności konieczne. By wpuścić na nią kibiców. Ostatecznie Urząd Miasta Poznania wydał zgodę na organizację imprezy masowej w czasie meczu warty Poznań z Sandecją Nowy Sącz w dniu 10 maja. Oznacza to, że mecz na żywo będzie mogło obejrzeć 1700 kibiców. Ponadto wydana przez urzędników zgoda obejmuje wszystkie mecze w ogródku w tym sezonie. I to był już ostatni serwis informacyjny dobrego weekendu.